2, Masa krytyczna, sadystyczna I oto różowo-żółte oko słońca wyszło ze swojej nory na światoprzestrzeń powietrzną, wieczno-desantową. Znaczy chciałem powiedzieć, że słońce weszło i że jest w środa. Trochę głupio tak. Ale dobrze, ja chciałem powiedzieć, że dziś jest Martin Lechowicz. Znowu nagrywam Masę Krytyczną, bo nie miałem kiedy nagrać wcześniej. Ale za to, ponieważ tyle się czekaliście, to ja dla was mam przygotowany nowy program. Nowy program pod tytułem Doktor Martin. Który, do którego napisania sprowokował mnie unfa. To jest unfa. Unfa to jest człowiek, który nagrywa nowe podcasty i jeszcze raz, i jeszcze jeden, i jeszcze raz. Tym razem to jest nowa jakość zupełnie. To jest coś oryginalnego bardzo. Oryginalność polega na tym trochę niewiarygodnym absurdzie. No z tym, że właśnie to się tak zaczęło w pierwszym odcinku, bo było takie fantastyczne, a potem było to już trochę tak, tak jakoś bardziej męcząco, bo bo jest absurd, ma taki problem z absurdem, jest taki, że on męczy trochę. Męczy, jak się robi jednostajny. No i się trochę robi jednostajny, ale nieważne, bo to jest, jak dla mnie, i tak najlepsze, co się pojawiło od lat. Dlatego, że jest takie nowe, takie dziwne i takie śmieszne. I ja puszczę tutaj reklamówkę początku z odcinka pod tytułem Łużyn Dużyn. To znowu muszę zrobić. Łużyn Dużyn! No! No się, coś nie chce naciskać, świnia w ogóle. To ja po prostu puszczę, bo to trzeba posłuchać, bo to mnie jest, rozwaliło mnie to. Aha, to trzeba playć w sensie. play. Witam w audycji prowadzonej bez powodu. Nazywam się Unfa i prowadzę tę audycję. Nie ma ona powodu. Powtarzasz się. Jest to audycja rozrywkowa. Jeżeli masz jakiś powód, który usprawiedliwiłby moje prowadzenie tej audycji, zachowaj go dla siebie. Nie psuj mi zabawy. Teraz piosenka pełna bólu. Nie w dupę satanista O mnie na czterysta Co? Jebany w dupę satanista Jak? mnie O nie! w dupę satanista O mnie na czterysta w dupę satanista O, mnie, na w dupę satanista, o mnie Co za spój? No tak. No właśnie. To jest genialne w ogóle. rozwalił mnie ten gość tą jedną piosenką. Także potem już słuchałem wszystkiego, bo ta jedna piosenka porwała mnie za serce. Wzruszyła mnie bardzo. Jest to piosenka pełna bólu. Ja lubię takie. Ja chcę więcej. Można znaleźć więcej tego człowieka na unfamusic.com. Czy nie, bo un, unfa to, to nie, to, nie to, to, też, to jak całe jest po angielsku, to też musi to musieć. być anfa music teraz to już nikt nie znajdzie no przez u przez u u jak urynał n jak y, nipple f jak y, fiut a jak y, anestezjolog i music jak music a.com, tak jak wszystko inne dziękuję bardzo Genialne, no po prostu jak będzie więcej takich, to ten. Z tym, że nie ma więcej, więc właściwie <grywanie> nie wchodzi. Ale zawsze początki tej audycji to mnie rozwalają, bo jest taki zaskakujący absurd. I ja sobie myślę, że ja to lubię. O ja bym też tak robił masę krytyczną, gdybym tak zaczął, ale ponieważ nie zacząłem, to już nie będę kontynuować, bo już mi się nie chce. Ale sprowokował mnie do tego, żeby zrobić nowy program! pod tytułem y, Dr. Martin. Dziękuję bardzo. I to będzie teraz pilot. To może poproszę tego pilota. W reżyserka tam, halo. Jak się spodoba, to więcej. A jak się nie spodoba, to napiszcie, to nie będzie więcej. Bo to są moje wygłupy, bo... No bo mnie zachęciło. Normalnie Właśnie fajne są takie to, że taki unfa przyjdzie i robi coś kompletnie nowego, bo potem mi się chce wymyślać nowości, nowości. Nowości, tak. To, to dobranoc. Sobie. Doktor Martin. Proszę. Dzień dobry. Czy to ginekolog? Tak jest. Czym pani mogę służyć? E, panie doktorze, bo ja mam taki mały problem. Jak mały? No właśnie, za mały trochę. A, rozumiem, rozumiem. No i chodzi o to, że mój mąż, wie pan... E, czy murzyn? A skąd pan doktor wie? Doświadczenie zawodowe. A. No i co, ten murzyn? A, no, no duży jest. A a pani ma ile? Ja? Metr pięćdziesiąt, tak? Na oko jakoś. Metr czterdzieści a. pięć no, czyli wszystko jasne. To to co? Może się pani położy? Tutaj? Tu? Teraz? Tak, to szybki zabieg co mam robić? No nic, pani się zrelaksuje. Ja tu wszystko powłączam. a to będzie bolało? Nie, dziecko. to. Jak u dentysty. No, ale właśnie u dentysty to... Pani się nie denerwuje o, Spokojnie Jeszcze tu poprawimy A może jeszcze tutaj o. No i co, bolało? E, e, e, e, siostro? E, siostra pani pomoże Ci ludzie to w ogóle nie wiedzą jak się zachować u lekarza. Następny proszę. Jak to była moja improwizacja na tematy lekarskie pod tytułem doktor Martin, bo yy, mi tak szło do głowy, także że teraz jest pora przeprosić wszystkich, którzy się obrazili. Więc tak, przepraszam ginekologów y, za używanie stereotypów o ginekologii oraz przepraszam wszystkie kobiety, które chodzą do ginekologa, że się z nich nabijam. Przepraszam również y, producentów narzędzi, wiertarek y, za to, że źle używam ich narzędzi tutaj w złym celu i stałem ich w złym świetle. Potem przyjdzie Unia Europejska i każe robić plakietki na wiertarki ręczne z napisem nie używać w celach ginekologicznych. To wszystko przeze mnie będzie, więc muszę przeprosić. Przepraszam jeszcze e, wszystkich pracowników ZUS-u, że nic nie zapłaciłem za nagranie tego. No niestety, nie zapłacimy, można mnie znaleźć, na pewno jest gdzieś przepis, który zmusza producentów scenek radiowych do tego, żeby płacić na ZUS, bo przecież co by to było, gdyby nagle podczas robienia tej scenki, nagle gdyby mi wypadł ząb, no przecież co skandal, to kto za to będzie odpowiadać, my wszyscy, społeczeństwo, to więc nie może tak być i trzeba wprowadzić opłaty na ZUS. No i potem co? Renta będzie, tak? Inwalidzka. I kto za to będzie płacił? No kto? No kto? No kto? Ja? Ja będę płacił? Nie ja będę płacił. Będzie płacił ten biedny górnik i ten nauczyciel i ten rolnik będzie co sieje ogórki małosolne. To on będzie za to wszystko płacił. I ta biedna ręcistka oraz ta babcia nierzadko klozetowa dwukrotnie. To oni wszyscy będą płacić za to, że ja nie zapłaciłem ZUS-u ja tu zły jestem troszeczkę Doktor Martin, poza tym jako doktor mnie stać, to powinienem płacić a ich nie stać to nie powinni płacić ale powinni dostawać bo każdemu się należy dostawać, a płacić tylko niektórym się należy niektórym się nie należy no Także kupiłem sobie motorek, i teraz. świat cały z I jeżdżę nim, bo go docieram. Tak, ogólnie docieranie to jest fajna rzecz. Docierać należy wszystko. Do, docierać kobietę należy docierać już taka niedotarta to jeszcze to, to krzyczy, tam wybrzydza, coś tam. Kobietę dociera się długo dłużej niż motor. No i liczy się to też inaczej, bo to się liczy w ilościach kłótni, a nie kilometrów. Czyli tak gdzieś po 50 kłótniach kobieta jest dotarta. Już? Bo już wie, kto ma zawsze rację podczas kłótni. Także trzeba docierać kobiety, bo potem takie niedotarte są i się mogą zatrzeć. To niedobrze będzie, bo, bo potem może przyjść obcy mechanik i niestety no wymienić silnik może... I co? Zostaniesz bez niczego, zostaniesz, albo zostaniesz zastępczy jakiś naprawdę pojazd na czas naprawy. O ile się w ogóle uda naprawić. Więc nie można zacierać kobiet, tylko należy je docierać. I podobnie jak i wszystko inne. Na przykład komputer się musi dotrzeć, też musi się ileś razy zawiesić zanim będzie dobrze. Musisz. Wszystko. Taki, taki świat jest, że wszystko takie musi dotarte i nasmarowane. No, więc kobiety też należy smarować, ale o tym to już nie powiem, bo to mogą słuchać dzieci. A to się troszkę wiąże ze stęką ginekologiczną. Gdzie należy docierać kobietę? No, wszędzie, gdzie jest, prawda, jakiś luz. I żeby nie było tych luzów i tam, gdzie się tarcie robi, tarcie albo darcie, to też można, jak się drze. Wszystko można, należy, trzeba. Tak, po, korzystając z tego, że akurat się skończyła muzyczka, proponuję kolejną. No, To jest bez sensu już muzyczka, bo się klimat cały zepsuł. To ja będę niestety kończyć, bo muszę docierać. W ogóle to mi się nie podoba. Ja poproszę coś innego. Poproszę. Tak, i... Dziękuję wszystkim słuchającym, że mi podesłali całą pełną garść kawałów, mam ich tutaj zapas, ja ich policzę, ile ich mam. No, dzwoni mi telefon. Zawsze dzwonią telefony w takich sytuacjach, kiedy ja nie odbieram. Może to ty dzwonisz i się dziwisz, że nie odebrałem, potem wyzywasz, że czemu ty nigdy nie odbierasz telefonów? Bo ja ciągle nagrywam, proszę Ciebie. Więc obliczam kawały. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, osiem, dziewięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, trzy, siedem. 17 kawałów, no. Więc tyle muszę odcinków nagrać, więc będę teraz często nagrywał, bo już mam kawały. I, I i to nudne jest trochę, trzeba o czymś konkretnym powiedzieć. To dzwoniła kobieta, to nie odbieram, niech się dociera. Nie, to tak dla jaj, mówię oczywiście. Więc y, dzisiaj znowu muszę pojechać sobie. Szukam sobie okazji, żeby gdzieś jechać w celu właśnie docierania. Pojadę po kartę kredytową. Nie wiem, dlaczego mi dali z pajacykiem. No, czemu mi dają kartę kredytową z pajacykiem? Czy ja wyglądam na kogoś, kto chce pajacyki mieć w karcie kredytowej? Co to za głupi pomysł w ogóle, żeby do karty kredytowej pajacyka dawać? Tak mam napisane. Karta z pajacykiem. Jakoś tak. No i... Ja się boję ją odebrać, bo ja nie wiem, co tam będzie. Pajacyk? Prawda? Się potem przedstawić będę. Dzień dobry. Dyrektor Liberty Media Poland i pokazuję kartę kredytową tam pajacyk. A może i dobrze właściwie z pajacykiem. W każdym razie dziwne to, ale może i dobre. To nie wiem, może też na pogrzebach zrobić dom pogrzebowy pajacyk. Albo wiem, szpital. hospicium pajacyk. Pajacyk. Jacek. Nie, no dobrze się kojarzy pajacek. Może być jeszcze błazenek. O, też karta kredytowa z błazenkiem. Karta kredytowa z, z mrówką Z. No dobra. Nie bądźmy poważnymi sztywniakami. Ech, z dwiema dziurami w dupie. Po jednej by zabrakło na takiego sztywniaka. Co ja to jeszcze chciałem rzec wam? Zapomniałem go kompletnie. A tu miałem tyle fajnych rzeczy przygotowanych. Także yy, się robię tutaj różne remanenty. Strona czasem nie działa, a czasem działa. Jedna z tych pięciu, które mam. tak, Znudziło mi się teraz już gadanie. Kończ się muzyką. Muzyka, kończymy to! Następna będzie niebawem krytyczna, bo to jakaś krótka, taka 15 minut. Ale może lepsze, krótsze niż, niż, niż dłuższe, tak? Czy niż żadne? Niż dłuższe. Dobrze, ja sobie tutaj czekam na Unfe, ja z nim, tym co robi tę piosenkę piękną zrobi na początku, yy, bo może się z nim uda dogadać, zrobimy sobie razem jakieś scenki, bo on ma głos dobry do scenek i jak wymyśli absurda, to wymyśli, z tym, że potem trochę nudzi, bo zaczyna grać na instrumentalnie i robić dłuższe opowieści yy, improwizowane, które czasem są dobre, ale przeważnie są długie, bardziej niż są dobre. Ale to się każdy uczy, jak się nagr nagrał trzy odcinki, litości. Ja nagram 300 i dalej jestem do dupy. On nagrał trzy, to się nie ma co wymagać. Halo. Gość ma przyszłość. Kiedyś będzie jeszcze jakieś, nie tylko dla orłów. Kiedyś się jeszcze zrobi. Jeszcze będą programy rozrywkowe po byku. Jeszcze będzie można Monty Pythonować w Polsce. Znaczy w internecie zapewne, bo w niczym innym chyba nie będą chcieli. Bo jest deficyt troszeczkę jaj i brakuje, nie można się dostać nigdzie. Z powodu tego, że człowiek z przerostem jaj w stosunku do średniej krajowej ma problem tutaj w Polsce i w ogóle wszędzie. Jak ma za duże jaja, bo się nigdzie z nimi nie mieści, no. Framuga jest za mała, nawet nie wejdziesz do takiego, do domu człowieka bez jaj. No bo po co jemu jest jakaś wielka framuga, jak on jest taki mały, bo nie ma jaj, no to... No se wejdzie w jakąś taką dziurę ledwo, a potem ty się przepychaj tam i spróbuj wejść ze swoimi wielkimi jajami do takiego domu. Nie da się, tak samo do telewizji nie mogę iść, bo po prostu nie wzmieszczę się, jest dyskryminacja ludzi z jajami. Żeby nigdzie nie można wejść, no. Inwalidzi już mogą sobie wejść, już są takie podjazdy, to jeszcze trzeba takie dla ludzi z jajami robić, takie olbrzymie wrota. Takie szerokie, żeby weszli. Chociaż w sumie nie ma chyba sensu, bo w telewizji nie przyjmują do pracy nikogo z jajami. No, to po co on by tam jeździł? Chyba żeby odwiedzać kogoś znajomego, ja wiem. Albo może jako publiczność na sali. Nie, nie, to na sale to już w ogóle brać kogoś z jajami to głupi pomysł. Bo tak by się wyróżniał, jakoś odwracał uwagę od prowadzącego, bez sensu. Nie może być publiczność z mieć lepszy charakter niż prowadzący, bo to takie potem bez sensu się robi trzeba zamieć pracących. Dobrze, to ja sobie już pójdę. Życząc wszystkim wszystkiego ciepłego. Dużo Coca-Coli, ewentualnie kakao. Kakao. Kakao jest dwuznaczne też, ale właśnie tym bardziej życzę kakao. Takiego, jakiego lubicie i w tym miejscu, w którym lubicie, tego kakao ja wam życzę. Lubicie, życie. Życie wam. Życie wam kakaowego, prawda, wiosny i lata powiedziałem, rzekłem. Martin Lechowicz. i yy, Piszcie, tak, piszcie. Komentarze na stronie www.masakrytyczna.com i dużo różnych koncepcji. Tamtych. Nie, nie wiem, co chcę powiedzieć. Ja pójdę sobie już. Jak będę tutaj sam siedział. No to nie przeszkadzamy państwu. Do widzenia. To jest czerwone i szkodzi na zęby? Cegła.